Cześć, jestem Krzyszmian. od czego wysłuchacie? To jest podcast wakacyjny. Jedyny polski podcast stworzony by na, był by nadawany w wakacje tylko i wyłącznie wakacje i tylko i wyłącznie o wakacyjnych pierdołach. Yy, tak. Dzisiejszy odcinek jest nagrywany o północy i 5 minutach, specjalnie dlatego, yy, bo, hmm, bo bo bo yy, bo dlatego, że te, yy, jak się, jak jest noc już właściwie no to się ma taką fazę, zaczyna się mieć taką fajną fazę, a ja właśnie chciałem tą swoją fazę udokumentować, chociaż pewnie, yy, te, pewnie ten odcinek będę przeklinał do końca życia, a w końcu jest to odcinek pierwszy takiego taki pe pełny pierwszy odcinek z drugiego miesiąca, a drugi miesiąc ma już 7 dni, od tygodnia mamy już drugi miesiąc wakacji, no, i to będzie taki pierwszy. Będzie on opowiadał o różnych grach MMORPG, czyli sposób na zabić wakacyjną nudę, z tym, że natchnęło, natchnęło mnie na to, to że, gra że grałem dzisiaj w World of Warcraft, i sobie tam grałem i właśnie poszliśmy mając 52 i 30, nie 50 34 i 32 level na Stormwind. Pewnie nie wiecie jeszcze o co chodzi, ale później wam wytłumaczę. I mamy bardzo ważny news w tym odcinku i brzmi on tak, że mianowicie może mnie nie być przez dwa tygodnie. Mogę mieć, nie mieć internetu przez dwa tygodnie, na co pod, przez co podcast zamrzę. No i to będzie jeden z ostatnich odcinków, chociaż miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No ale jest szansa, że nie ma tego internetu, więc... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale ja chcę, żeby był internet. Hm. Pewnie wy też chcecie, a może nie chcecie, nie wiem. E, dobrze. O tym już będzie cały czas w odcinku, nawet będzie jeszcze w podpisie, ale chciałbym jeszcze Wam o, czymś, o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie zmieniłem yy, moje zdanie co do najlepszego polskiego podcastu. No i tak myślałem sobie, co jest najlepszym polskim podcastem? Hmm, I tak z początku pierwsza myśl, odwyk, bo odwyku najwięcej słucham, w odwyku się właściwie, prawdę mówiąc, najwięcej udzielam, ale nie, to nie jest odwyk. To nie jest odwyk, Więc co może być dalej? Jaki może być największy, najlepszy polski podcast? Podcast wakacyjny? O nie. O nie. Nie, nie, nie. Jaki może być najlepszy polski podcast? Completely unprofessional? Nie, nie. Mogłaby być masa krytyczna, ale masy krytyczne już nie bierzemy pod uwagę. Więc co? Co? Podcast indywidualny? Nie. Podcast bez odbioru, o którym prawie nikt nie wie? Nie a może cofon nie, bo to jest o podcastach, najlepszym polskim podcastem jest coś, to, że, co zaraz usłyszycie, tak zawsze się zaczyna początek tego podcastu i w tym początku się zakochałem, w tym im się zakochałem, a zaraz tym ten podcast zareklamuję, naprawdę warto. Słuchasz podcastu bez nas? jedynego polskiego podcastu, który... nie ma nazwy! Podcast bez nazwy! Podcast bez nazwy, bez nazwy! Bez nazwy! Bez nazwy net, bez nazwy net, bez nazwy net, bez nazwy net, bez nazwy... Net, bez nazwy net! Bez nazwy, bez nazwy net. Dziś chciałbym wszystkich zachęcić, aby rozpocząć dzień od zrobienia sobie chlebka ze smalczykiem i ze skwarkami. Skwarkiem? Jak to z jednym? No z kwarą! No przecież skwarków jest więcej na chlebku. Jeden skwarek jest? Jasne, że jeden. No bez nazwy. Co bez nazwy? A ja sobie za mnie robisz. Skwalek bez nazwy. Tak. Nic nie rozumiem. Maciek Skwara, Wrocław, bez nazwy. Halo? Halo? A nie Skwarek, tylko Skwara. Maciek Skwara. I żeby posłuchać podcastu bez nazwy, tak? No dobra, już mówię. WWw No co z moim chlebkiem? Więc tak, polski podcast, podcast bez nazwy. Moim zdaniem, jest najlepszym polskim podcastem na rynku, Panie Maćku, Panie Maćku Skwaro. Yy, jestem Pana wielkim fanem, chociaż jeszcze nic nie komentowałem. Przecież nie, komentowałem najnowszy odcinek. I miałem zamiar jeszcze jeden, ale poszedłem już spać po tym, zaraz. Ale naprawdę jestem Pana wielkim fanem, chociaż. Nic nie, nie zmienia to mojego czegoś takiego, że, znaczy mojego my, y, toku myślenia, że najlepszym polskim podcasterem jest Martin Lechowicz. Tak. Najlepszy polski podcaster Martin Lechowicz, chociażby za masę krytyczną i za odwyk. Podoba mi się, jak on gada. Ale najlepszy polski podcast to podcast bez nazwy. I nie zanosi się, żeby mój pogląd się zmienił. Dobrze. Miałem mówić o grach MMORPG. Wiecie co to są gry RPG? Gry RPG to są gry polegające na tym, że się hmm, spotyka z kilkoma ludźmi i się odgrywa postacie jakieś. Czy w myślach grasz sobie. Hmm. Całość właściwie prawie zawsze toczy się w świecie, gdzie są smoki albo takie tam wiecie, takie potwory. To, się prawie, to jest prawie nieod, zawsze nieodłącznym elementem tego. No i spotykacie się, no i całość polega na tym, że wchodzisz do jaskini smoka, co chcesz zrobić, a Ty mówisz, chcę go zajebać z kuszczy. Rzucasz kostką i zależnie od tego jak Ci wypadnie, Zajebujesz go kostką, ale on się obrania tym, tym, tym ogonem. No i tak to polega. Tutaj dużo do odgrywa wyobraźnia. A na komputerze coś takiego tu się nazywa CRPG, tylko wtedy już masz, nie musisz zajebywać smoka, tylko po prostu zajebujesz go naciskając na jakiś klawisz. No, taki gotyk powiedzmy. A MMORPG to jest jeszcze taka gra, jak CRPG, tylko że, e, tylko że w tym, jak to się nazywa? Tylko, że yy, w internecie z wieloma tysiącami ludźmi, jest cały świat, no i tam sobie przychodzisz, zdobywasz doświadczenie, ekwipunek, mam nadzieję, że to jakoś Wam opisałem tak ale chociaż myślę, że nie, yy, bo ja nie mam takiego daru, więc wypływam na wielkie wody, stawiam tu na to, że Hmm, że wy po prostu wiecie co jest MMORPG. No i takim najnowszym, znaczy najlepszym MMORPG to jest Watch of Warcraft, moja ulubiona gra z MMORPG, w której chodzi właściwie o to samo zajebywanie potworów, bo tam smoki owszem też są, ale smoki są już takie na, na litarnych. No i hmm. No i tam grasz sobie, chodzi o to, że jest właściwie konflikt dwóch frakcji, każda frakcja ma kilka raz, między innymi podzielmy to na orków, orkopodobnych i nieorkopodobnych, czyli ludzi. I tam, borko to są tam nieumarli. Krafawe elfy, to są zwykłe elfy, jakie znacie. Pewnie Legolas, o Legolas. Yy, tam nie umarli trolle są, co tam jeszcze są? Yy, Taureni, pewnie wszystkim znani, znane jako Minotaury. I są jeszcze, no nie wiem, co tam jeszcze jest. Nie pamiętam już. Chyba wszystkich wymieniłem, a jak nie to piszcie sobie World of Warcraft, z ludzi to są ludzie, krasnolude, takie hmm, night elfy, to są takie ciemne elfy, draeneje to są takie, nie wiem, wielkie, niebieskie, muskularne stwory, nie wiem jak to opisać, są jeszcze hmm, gnomy, no, no i tam można grać i tam się prowadzi konflikt, i są dwa kontynenty, jeden dla ludzi, tak opisując, bo na, na tym dla ludzi, są po prostu sobie tam, Elfy różne, znaczy no, są na, na, kontynencie, na kontynencie dla ludzi są krawawe elfy i są też nieumarli. Za to na kontynencie dla orków i tam, no, tych orków podobnych, y, są y, te y, nocne elfy i draeneje. Tak się to ładnie wszystko współgra. No i chodzi o to, żeby nabijać sobie poziom, doświadczenie. No i. No i się najebywać nie z potworkami, z, podkrofami, z, podkrof, z potworkami też oczywiście, ale głównie tu chodzi o to, żeby najebywać się z tymi niedrogimi, czyli w przypadku orków to są yy, ludzie, a w przypadku ludzi na odwrót. Yy, I tak, yy, ja gram, ja postanowiłem, no nie, jeszcze tutaj kluczowa kwestia to jest, że ja gram na takim serwerze, gdzie najwyższy level, czyli poziom to jest level 70 i jeśli ktoś ma 70 to już jest kosiarz. No i, yy, no i właśnie, są takie stolice, każda rasa ma swoją stolicę, takie główne miasto. No i głównym miastem y, ludzi jest Stormwind, a głównym y, miastem orków jest Orgrimmar. Ja gram Blood Elfem, czyli powiem elfem, czyli tym od orków. Yy, paladinem, paladynem, czyli taki wojownik, kto się może wskrzeszać i ma różne takie aury. A mój kolega gra Orgrimmar. Or Właściwie orczycą, bo on sobie zrobił podczas dziewczyny. Hunterem, czyli łowcą. Tak, łowcą, tak. Czy tam łowcą, czy tam tropicielem. Nie wiem, różnie się to nazywa. No i on ma 54 poziom. Ja mam 30. powiedzmy sobie, chyba drugi. Tak. Prawie 33. Ale ja dawno nie grałem i dużo nie grałem, ja dużo od reguły nie gram po godzinie dziennie, pół godziny dziennie. Są so, wakacje to oczywiście dużo i odpowiednio. No i sobie pomyśleliśmy te, chodź, chodźcie, chodźcie, napadniemy na stolicę ludzi. Jak oczywiście wyśmiałem, no ale podejście możemy pozabijać te tam. Bo koło Stormint są takie siedlisko takich pierwszych leveli u ludzi. I tam obok jest 20 i 30. -tych. No to żeby się mała pozabijamy. No i właśnie sobie tak pozabijaliśmy, Poszliśmy tam powybijać trochę. Najpierw poszliśmy do siedliska 20, do 20 chyba, nie do 30 levela. I tam zabiłem jednego człowieka, bo ja taka trochę lama jestem w tym. Zabi, zabiłem ja jednego człowieka, to był chyba człowiek-wojownik. Albo mogę się mylić. No i kilku strażników zabiliśmy. Później poszliśmy do pierdliska yy, leveli 15 jakoś tak i powybijaliśmy kilku, yy, ja lubię, ja lubię takich małe levely yy, zabijać, bo one sobie tam biją się, biją się, expio sobie zdobywają doświadczenie, a tu podchodzę do nich, dup nie ma już na jeden szak. one chcą się odrodzić, ale nie mogą, bo ja tam stoję i ja jak się odrodzą to ja ich zabiję, Troszkę i przyjemne. Wiem, że to jest trochę chamskie, ale to mi sprawia wielką przyjemność, nie wiem czemu. E, dobrze, dalej. Potem poszliśmy sobie na siedlisko leveli od 1 do 7. I tu już była całkiem zabawa totalna, bo to było bardzo przyjemne zabijać pierwsze Było Byłoby przyjemne, gdyby nie kilka siedemdziesiątych leveli, którzy akurat tam sobie siedzieli. I nas oczywiście przyjemnie powybijali. Później stwierdziliśmy, że nie, to nie ma sensu, nie dojdziemy do Stormlint. I poszliśmy, wyłączyliśmy WOWA i sobie poszliśmy na dwór. Bo my jesteśmy tacy, że umiemy sobie oddzielić tam czas na WOWA i czas na nie WOWA. Dobrze, ale przyszło później. Przyszło później. Później stwierdziliśmy, ach, idziemy jeszcze raz. Tylko teraz od razu na stronie idziemy. Nie było 70 leweli obok. No i tam. Do pierwszych chcieliśmy dojść, ale tam strażnicy mieli po 65 levelu, no to tam nie, tam nie przejdziemy koło nich. Ja przeszedłem trochę, do pierwszych leveli się niestety nie dobiłem, po drodze zabił mnie jeden druid, zdaje się night elf na 70 levelu. No i musiałem się odrodzić i zaczęła się ta baba, storming się. Tam trochę się pobawiliśmy przed storming, tak żeby nas strażnicy nie zaatakowali, fajnie było tam. Fajnie było, no i to, no i się zakładamy, kto dalej dojdzie, bo tam strażnicy po 65 level wiadomo, że nas zabiją, bo jest taki most, jest takie wejście, most taki trochę, później jest takie hmm, przejście do miasta, no i jest miasto, no i ja doszedłem prawie do końca mostu, kolega doszedł do połowy, a ja mam, a mnie łatwiej zabić, się, miałem to szczęście, no, no i później się bawiliśmy przed Tormind, tym że tam lubią być, się bić 70 levele, No i właśnie tam trafiliśmy na 70. Nie, były kilka 70 level. No i tak. No i było fajnie. Znaczy, bo tak się przed nim uciekaliśmy. Oni po pewnym czasie przestawali nas gonić. No i przyszedł taki pierwszy level. No i próbował we mnie naparzać. No to ja go zdjąłem oczywiście. A później taki pokój był, nie? Bo źle powiedziałem, bo później był taki pokój, my sobie tam staliśmy, tam wymieniali, bo nie możemy rozmawiać ze sobą, tylko możemy takim językiem migowym, czyli że nie wiem, powiem cześć, to mi pokazuje cześć. Jeśli chcę, no pokazać mu, że go nie lubię, no to tam mu pokazuje, nie wiem jak to się nazywa. Gest Kozakiewicza, wiecie o co chodzi. No, to mu to pokazuje i takie tam, takie tam, takie tam.. no, Aż przyszedł do mnie pierwszy level, zaczął do mnie napalać, nic sobie nie z tego nie robiłem, aż kolega się wkurzył i go zabił. No to wtedy druid jeden się wkurzył, wkurzył się na nas, no i zaczął nas atakować, ale później mu przeszło, był znowu pokój, znowu było przyjemnie. Aż do czasu kiedy tobie tam siedzimy z nimi przy ognisku, takim kolega zrobił, bo umie robić ognisko, aż nie trafiliśmy na takiego hmm, druida, yy, druida takiego... Co, hmm, co nas zabił y, wcześniej jak byliśmy, no i teraz też nie umieszkał nas zajebać, <grym>, no i było po nas, stwierdziliśmy, że koniec, że się teleportujemy do, do naszego miasta, no i koniec naszą przygodą, poniżej ma trochę zdjęcia, no i tyle chciałbym wam powiedzieć w tym odcinku u, jeśli chodzi o WoW. I teraz tak, czy ja polecam grać w takie gry? Polecam grać w takie gry, to świetna zabawa, tylko że z umiarem. Jeśli się w to, w to ciągniesz, to będziesz takim no-lifeem, ważyłem ciągle, grać, grać, grać, grać, wow, No i tak, do useranej śmierci, albo do useranego disconnecta, lub do useranego hmm, przerwy w internecie. Ale dzisiaj, o właśnie, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj taka burza była. Taka była burza, że hmm, było ciemne jak w dupie u Murzyna. było tak ciemne jak w nocy, że aż lampkę musiałem za, yy, zaświecić, ale grałem dalej, bo co tam dla mnie burza? No dobrze, będzie, będzie na wikipedyjnym szlaku, aż muszę sprawdzić, czy wszystko wykorzystałem moje zakład... no, co to się mówi? Moje pokłady tego yy, wikipedyjnych tych czy nie, czy jeszcze nie? Hmm. Nie wiem hmm. nie wygląda tu najlepiej. Muszę znaleźć jakieś inne dziwne słowa. Yy, tak.. No więc dzisiaj na Wikipedii nie będzie, a ja Was zapraszam już na końcówkę tego <grymka> No Dobra, nie znam tej melodii, tak improwizuję, trochę też to znam znaczy tam początek. I tak w ogóle, Jeszcze nauczyłem jak tak puszczam, ją, co chwilę ją usłyszę w słuchawkach swoich, dobrze, e, więc jak już przypominałem wam, e, no może mnie nie być przez dwa tygodnie, chociaż chciałbym żeby, e, żebym był, żeby był wtedy, żebym mógł nadawać, żebym mógł nagrywać, fajnie by było, ale na pewno live'a nie będzie, live'a na pewno nie będzie. Jakby było, to sobie muszę zapisać ustawienia czy coś takiego. No a właśnie, muszę sobie przepisać, a ja dzisiaj nie mam do tego głowy, więc jest marna szansa, że będzie live. A jak będzie, to będzie tylko i wyłącznie yy, z, na Justin TV. Chociaż nie, na Justin TV jest trochę głupio. Chociaż nie wiem, możecie napisać, kto, kto był na live'ie. Jak wam się ten live podobał, czy tam były trochę małe problemy ostatni, bo taki hmm. Zapowiedziany już oficjalnie taki, już nie że, a nadaje sobie, tylko był ten, było już zamierzone. Kurde, sernik mam, miałem sobie jeść podczas audycji, a nie chcę go teraz zostawiać, bo coś się z nim może stać w nocy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się z nim może stać, co może się tutaj z sernikiem w nocy, nie wiem, napiszcie, może go zaatakować pleśni, nie, chyba nie, w tak krótkim czasie tu nie. Yy, dobrze. E, e, e, e, e. E, dobrze no więc tak jak już mówiłem może mnie nie być bo jadę do babci no bo hmm, no z takich przyczyn trochę osobistych dzisiaj w tym roku jestem tak ciągle u babci no bo hmm, y, mianowicie mój dziadek umarł umarł mój dziadek no i babcia taka hmm, no smutna jest, no ma tam koleżanki, no ale coś ciągle z koleżankami będzie chciała, poza tym się musi podbierać, a na podbieranie się najlepsza jest rodzina, prawda? No właśnie. No i tak i w tym roku tak mi się udało, że hmm, do łapci ciągle jeżdżę. No ale wiecie, tak jeszcze co najmniej z pół roku będzie. Nie zmienisz tego. Nie zmienisz tego, nie zmienisz tego. Nie, więc tak, z tego miejsca chciałbym pozdrowić, bo Pozdrowię sobie w tym odcinku. Pozwolę sobie na pozdrowienie kogoś. Pozdrawiam pana Maćka Squara. Pana Maćka Square, pozdrawiam. Podobno muszę znaleźć ten odcinek. Ma postawiłem sobie takie zadanie. Znaleźć, gdzie pan Maciek Squad zareklamował podcast bez nazwy. To jest moje zadanie. Yy, tak. Hmm. Co? Aha, jeszcze ogłaszam, yy, ogłaszam konkurs. Jeśli mi powie yy, ktoś skąd. Był, był, w jakim filmie był pan Jarosław Psikuta? Tego sy tam na końcu nie ma, więc, bo obiło mi się to o uszy dzisiaj, a nie wiem z jakiego filmu był pan Jarosław Psikuta, Psikuta, Psikutas, Psikuta, czy Psikutas, nie wiem tam. Nie zapomniałem, ale wiem, że ten film chyba widziałem, a jak nie widziałem to, no, to nie, nie, widziałem chyba Psikutasa. No, bo nie, ale wiem, że o tym słyszałem już. Yy, tak, a na koniec, yy, na koniec to jeszcze nie jest końcówka, to jeszcze nie jest końcówka, bo chcę wam puścić jedną piosenkę, no znaczy, ja to skończę tam mówić, ale bo będzie jeszcze jedna piosenka na koniec, bo Dziwię się, że nie puszczałem wam w tym, w tym, w tym, nie puszczałem wam nigdy piosenki tygodnia w podcaście, bo, nie, bo niektórzy nie muszą słuchać oczywiście live'u. Wy możecie oczywiście ten podcast komuś zareklamować, możecie powiedzieć, słuchaj podcastu. Jeśli macie swój podcast, to możecie o nim powiedzieć, chociaż nie wiem, jeśli chcecie, ja bym tego za bardzo nie chciał, bo postanowiłem tego podcastu, nie będę reklamował, tak? Doszedł jeden komentarz, ostatnio jeszcze wam powiem. Od Bidenia, tak. to to powiedział, że jestem fajnym krytykiem w gaze gazetowym, tak, prasowym, tak. Chyba prasowy, to było dokładnie. Dzisiaj postanowiłem sobie, że jeszcze sobie przej przejrzę yy, dwie, hmm, że sobie przejrzę jeszcze wszystkie komentarze, a co za tym idzie, żeby mi się milej słuchało. Oczywiście yy, odcinek mojego ulubionego podcastu, odcinek podcastu bez nazwy, yy, a yy, a potem jeszcze do snu, żeby tak mi się źle nie zasypiało, bo posłuchałem jeszcze jednego odcinka bez nazwy, bo ja podcast bez nazwy bardzo lubię. Nie zabronicie mi lubić podcast bez nazwy, bo podcast bez nazwy jest przezajebisty. Posłuchajcie podcastu bez nazwy, bo podcast bez nazwy to jest kwintesencja po... Ta kwintesencja, nie wiem co to jest, co to jest kwintesencja, nie tłumaczcie mi na tym, dowiem się sam w swoim czasie, to jest to co najlepsze w podcaście, to jest takie takie piękne, podcast bez nazwy to jest mm, cudo, słuchajcie podcastu bez nazwy, bo podcaście bez nazwy jest przyszłość, nie wiem, szczerze mówiąc pewnie Maćkowi Skwarze by się podcast wakacyjny nie podobał, ale cóż, nie wiem, chociaż nie mogę powiedzieć, znając Maćka Skwary, bo nie znam Maćka Skwary. Ja no. już będę kończył. Na dzisiaj jest 20. Nie, jest północ 34. Dziękuję za słuchanie. To wy jesteście przyszłością oboczkiego podcastingu. Słuchajcie podcastu. Ja mówię, to mówił Krzyszmen. I zapraszam na piosenkę tygodnia. Cześć w Radio Mario. Piosenka tygodnia w Radiu Maria, Piosenka w Radiu, Radiu Maria. Piosenka tygodnia w Radiu Maria, Piosenka w Radiu Maria. Piosenka tego w radio Maria, Piosenka w Dziu